Źródło kreacji, epizod 37. Witam Cię serdecznie w kolejnym epizodzie Źródła kreacji, audycji dedykowanej świadomej kreacji własnej rzeczywistości. A dzisiejszy odcinek stanowi kontynuację cyklu medytacyjnego, cyklu, w którym opowiadam o tym, jak medytuję, dla wszystkich zainteresowanych praktyką medytacyjną, która może się bardzo przydawać w owej świadomej kreacji własnego życia, między innymi w związku z tym, iż może bardzo pozytywnie, dodatnio wpływać na naszą umiejętność koncentracji esencjonalną w każdej innej praktyce, czy to w wizualizacji, czy to w utrzymywaniu odpowiedniej mentalności, odpowiedniego sposobu myślenia. Niemniej jednak nie o samą koncentrację chodzi, Medytacja zapewnia nam znacznie szersze profity. Takie jak chociażby między innymi pogłębiony kontakt ze sobą samym. Dzięki medytacji możemy znacznie lepiej siebie poznać czy poznawać ciągle jako proces nieskończony. Hmm. Generalnie będziemy to odkrywać z epizodu na epizod. I co ciekawe jest w praktyce medytacyjnej, co stanowi taki Taką zabawę, pozytywne coś dla mnie, to to, że z biegiem praktyki, jeżeli medytacja przypada tobie do gustu, to z biegiem praktyki możesz odkrywać, możesz ciągle liczyć na nieoczekiwane gdzieś tam niespodzianki, różnego rodzaju pozytywne mianowicie na to, iż od czasu do czasu medytacja może odkrywać przed tobą rzeczy których zupełnie byś się nie spodziewał czy nie spodziewała. Pozytywne rzeczy, różne zaskakujące odczucia, wrażenia, hmm, doznania, przeżycia, może, może jakieś pomysły napływające do głowy, czy idee, wizje nawet, hmm, samopoczucie nowe. Może się okazać, że ona ci świetnie energetyzuje świetnie stanowi świetny sposób na rozpoczęcie Twojego dnia i tak dalej i tym podobne. W każdym razie mamy już za sobą poprzednie dwa epizody o medytacji. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka kompleksowo, to zachęcam najpierw zapoznać się z poprzednimi źródłami kreacji dedykowanymi medytacji. Natomiast dziś kolejny epizod w którym skoncentrujemy się na kolejnym zagadnieniu, a mianowicie na postawie względem własnych myśli podczas medytacji. Gdyż jest wokół tego pewien stereotyp, tak stereotypowo można by myśleć, że, czy można by uważać, iż podczas medytacji nie powinno się myśleć. I chodzi o to, żeby te myśli jakoś likwidować, zmuszać się do niemyślenia, Brzmi nieco absurdalnie i dobra nowina jest taka, że w mojej koncepcji medytacji, w tym jak ja postrzegam tę praktykę, w ogóle nie trzeba walczyć z własnymi myślami, nie trzeba ich na siłę gdzieś tam spychać na dalszy plan, siłować się z nimi. Wystarczy wypracować czy objąć, nawet nie wypracować, ale po prostu objąć, zdecydować, żeby objąć pewną charakterystyczną postawę względem nich i już ta jedna postawa może w wystarczającym, wysokim stopniu pomagać Tobie w praktyce medytacyjnej. Sprawiając, iż ilekolwiek myśli tam będzie się pojawiało, to one nie będą generalnie przeszkadzać Wręcz praktykowanie tej charakterystycznej postawy względem myśli może sprawiać, że jeszcze łatwiej będziesz wchodził czy wchodziła w medytację. Jeszcze łatwiej będziesz osiągał, osiągała podwyższone stany koncentracji, pogłębione relaksacje itd. itd. Więc przejdźmy do rzeczy. W nadodkach mam rozpisane mniej więcej takie punkty wyjścia, których chciałbym się trzymać. I na początku... Mam właśnie zapisane, czy medytacja to stan bez myśli? Hmm. To może najpierw na to pytanie byśmy sobie odpowiedzieli, czy medytacja to faktycznie stan bez myśli? Otóż, może to być stan bez myśli, moim zdaniem, przedstawiam cały czas moje subiektywne postrzeganie, zaznaczam. Każdy może oczywiście inaczej patrzeć na medytację, tych, tych szkół czy sposobów jest pewnie sporo, tak jak różno różnorakich technik, całe mnóstwo. Ja koncentruję się w źródle kreacji na przedstawianiu mojego subiektywnego podejścia, które wypracowałem sobie z biegiem lat, z biegiem własnej praktyki. Dzielę się doświadczeniami i przemyśleniami z teraźniejszego punktu widzenia, z teraźniejszej perspektywy po latach tak naprawdę. Hmm. I nadal to robię, nadal medytuję z przyjemnością, sobie, z satysfakcją, Więc czy medytacja jest stanem bez myśli? Może być, nie musi. Czyli jak najbardziej mogą te myśli mieć miejsce i nieobecność myśli, czy ich nieobecność stanowi dla mnie wyznacznik udanej medytacji, lecz to, czy ty podczas medytowania Jesteś w te myśli zaangażowany, zaangażowana. Czy dajesz się zaangażować? Czy wchodzisz z nimi w dialog? Czy dajesz się im porwać? Hmm. Czy dajesz im jakąkolwiek uwagę większą, niż tylko świadomość ich obecności, rozpoznania chwilowa? Hmm. Bo generalnie na tym polega cały trik. Względem tej postawy, względem myśli, żeby co najwyżej je rozpoznać. I to tylko w jednym celu, a mianowicie po to, aby się w nie nie angażować. To jest coś takiego, jakbyś mógł to wprzenośnić, czy mogła zwizualizować, jak, jak sytuację, w której idziesz ulicą, czy chodnikiem. Idziesz sobie chodnikiem i masz jakiś konkretny cel, na przykład dotrzeć z punktu A do B i tylko to Cię interesuje. Ale potrzebujesz, co wydaje się oczywiste, żeby nie wpaść na żadnego z przechodniów po drodze. To mogłoby w istotnym stopniu zakłócić dotarcie do celu. Więc potrzebujesz zwracać uwagę na tych przechodniów, ale jest to właściwie... Uwaga minimalna, to znaczy tyle, ile naprawdę potrzebujesz tej uwagi, żeby dojść skutecznie do celu, to jest taka bardzo minimalna ilość. Tyle tylko, aby dostrzec, że jakaś osoba jest na Twojej drodze właśnie i, wy, wy, i jakby wypadałoby ją jakoś ominąć, czy jakoś odpowiednio się ustawić, przejść, wytyczyć trajektorię, żeby się z nią nie zderzyć. Tylko takie minimum uwagi jest wymagane. Natomiast co nie jest wymagane, to absolutnie nie jest wymagane, żebyś przykładowo miał myśli na temat jej ubioru. Czy ona jest na przykład ubrana modnie, czy nie. Czy jej ubranie jest w Twoim guście. Czy w ogóle jej wygląd jest w Twoim guście. Czy to jest na przykład jakaś atrakcyjna kobieta, która Cię pociąga, a może mężczyzna. A może wręcz przeciwnie. A może jest to jakieś, jakaś bardziej oryginalna jednostka z jakimiś obrożami, kolczotkami, ćwikami, kto wie. A może jest to osoba, która ma futerał na gitarę, czy, czy taki, taką tubę na, na obrazy i to wszystko może Ciebie intrygować, zaciekawiać, inicjować jakiś tok myśli w Tobie. Ale to wszystko nie jest wymagane od Ciebie w istocie, nie jest w ogóle niezbędne, żebyś dotarł czy dotarła z tego punktu A do B, czyli żebyś zrealizował, zrealizowała cel. Żeby zrealizować cel jest tylko niezbędna jedna rzecz. To wspomniane minimum uwagi potrzebne do rozpoznania za każdym razem, kiedy ktoś stoi przed tobą i zagraża twojemu bezpieczeństwu w cudzysłowie skuteczności misji. Czyli wymaga korekty trajektorii w taki sposób uważny, żeby minąć tę osobę, nie wpaść na nią i poprzez to iść swobodnie dalej. Tylko to minimum. I kiedy wprowadzasz w życie tą korektę trajektorii, to właściwie już więcej niczego nie potrzebujesz względem tej osoby. Już nie potrzebujesz o niej myśleć. Tylko ta chwila, ten błysk uwagi, wystarczył. I możesz już o niej totalnie, permanentnie zapomnieć. Ona jest już w tyle za Twoimi plecami. Już Ciebie w ogóle nie dotyczy. Tylko przez ten ułamek sekundy grała rolę. Tylko przez ten ułamek sekundy. I dokładnie tak samo jest z myślami podczas medytacji. Z naszymi własnymi myślami. W cudzysłowie. O tym też jeszcze powiemy sobie dzisiaj na temat konceptu własnych myśli, tak samo jest z tymi myślami. Możesz je obserwować, możesz obrać taką postawę na potrzeby praktyki medytacyjnej, w której będziesz obserwować własne myśli, czy raczej hmm, obierzesz taką ich świadomość czy postawę względem nich, jak z tej metaforycznej wizualizacji z przechodniami na chodniku. Czyli generalnie skoncentrujesz się na Twoim celu w medytacji. Jaka jest Twoja intencja w medytacji? Wcześniej wspominałem wśród dla kreacji, że te intencje mogą być różne. To może być po prostu relaks, chcesz się porelaksować, zagłębić w siebie. Bez żadnej treści, po prostu chcesz potrwać, pobyć, poistnieć. Czyli w cudzysłowie nie myśleć. To może być jednakowoż również inna intencja. Może być nią na przykład tak zwana modlitwa afirmacyjna, chcesz porozmawiać z Bogiem, chcesz porozmawiać z wszechświatem, chcesz może porozmawiać z samym czy z samą sobą. Hmm. To też jak najbardziej może być cel czy intencja przyświecająca konkretnej sesji medytacyjnej, zadanie pewnych pytań i w celu nasłuchiwania odpowiedzi, bo może nadejdą. Hmm pewne powiedzieć, Tak też może być. Poszukiwanie inspiracji, może regeneracja ciała. Różnorakie intencje mogą nam przyświecać. W każdym razie, jakąkolwiek by nie była nasza intencja, to ona stanowi nasz cel medytacji. I podczas praktyki medytacyjnej, mając cały czas na uwadze ten cel, możemy obrać taką postawę względem myśli, względem wszystkich innych myśli, jakie tam ewentualnie mogłyby pojawiać się w naszym umyśle, prawdopodobnie będą się pojawiać, szczególnie na początku praktyki, jeżeli dopiero co zaczynasz praktykować medytację, to inne myśli mogą się pojawiać, bo nie przywykłeś, czy nie przywykłaś jeszcze do takiego stanu wyciszenia. Więc możesz obrać wówczas Taką postawę względem tych myśli, analogiczną do tej postawy względem tych metaforycznych przechodniów na chodniku. Czyli jedyne, czego potrzebujesz względem tych myśli, to być ich świadomym czy świadomą w chwili, kiedy się pojawią, i to być świadomym czy świadomą tych myśli tylko w jednym celu: w celu ich po prostu ominięcia, jak gdyby, jak tego przechodnia. Co to znaczy ominąć myśl? To znaczy nie wchodzić z nią w dialog. Pojawia się jakaś myśl, nierzadko może być tak, że nie jesteśmy świadomi. Tak też może się na początku zdarzać, że nie jesteśmy świadomi w ogóle tego, że się zaangażowaliśmy w jakąś myśl i dopiero po pewnym czasie przebudzamy się, następuje jakiś taki przeskok i uświadamiamy sobie, że nasze myśli odpłynęły już od jakiegoś czasu, że straciliśmy kurs, coś jakby urwał nam się film. Hmm. To jest jak najbardziej naturalne i nadal jest to dobry moment, żeby skorygować kurs. Jak tylko się odskniemy, jak tylko się przebudzimy w cudzysłowie, to natychmiast warto skorygować kurs, czyli nie myśleć o tym w ogóle, jak długo byłeś, czy byłaś zaangażowany, zaangażowana w ten tok myślowy, bo to jest nieważne. Ważne, właściwie elementarnie ważne jest to, żeby natychmiast podjąć reakcję, gdyż to natychmiastowe podejmowanie reakcji, ominięcia myśli buduje w tobie taki bardzo trwały, silny nawyk bardzo Cię utrwala i winduje Twoją efektywność bardzo mocno w górę. Nawyk natychmiastowej reakcji, odczepiania się od myśli, omijania jej, czyli zaprzestania dialogu. Powiedzmy, że przyłapałeś czy przyłapałaś się na tym, że Twoje myśli odpłynęły w kierunku rozmyślania o jutrzejszej, jutrzejszej imprezie. To co robisz, to po prostu urywasz ten wątek całkowicie, Przypominając sobie, jaka była intencja Twojej medytacji, Twojej sesji teraźniejszej. I na tym się koncentrując z powrotem. Urywasz w ogóle na ten wątek, jak gdyby nigdy go nie było. Nie jest ważnym w ogóle, jak często te myśli różnorakie inne będą się pojawiać w Twoim umyśle. To nie jest ważne dlatego, że to wszystko jest do wypraktykowania z biegiem czasu, jak najbardziej. Najważniejsza jest ta stanowcza reakcja, bez względu na to, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że zaangażowałeś, zaangażowałaś się w jakiś poboczny tok myślowy, najważniejszym jest, i właściwie jedyną ważną rzeczą jest, żebyś od razu, jak najszybciej po tym, jak sobie zdasz z tego sprawę, odszedł, odeszła od tego toku myślowego. Jakby w ogóle nie istniał po prostu omijasz myśl, omijasz przechodnia. Już więcej z nim nie wchodzisz w dialog, nie rozmawiasz, nie myślisz o nim. Hmm. Taka postawa względem myśli. Moim zdaniem ma potężny potencjał w ugruntowywaniu Twojej siły medytacyjnej, że tak powiem w cudzysłowie. Hmm. Więc można by rzec, Iż celem medytacji nie jest niemyślenie stricte, co nabranie niezależności względem myśli, nie identyfikowanie się z nimi, nie utożsamianie się z nimi. Podobnie jak opowiadałem poprzednio w źródle kreacji, względem na przykład bodźców z zewnątrz, jakichś hałasów za oknem, nie chodzi o to, żeby dążyć do takiego ideału absolutnej ciszy, że ja tylko w ciszy mogę medytować i czym jest ciszej, tym lepiej. Chodzi przede wszystkim o to, żebym ja był niezależny od tych hałasów na zewnątrz, bez względu na to, ile ich jest. Żeby one nie miały na mnie wpływu. Jak najbardziej mamy taką możliwość separacji. Uwagi względem różnorakich bodźców z zewnątrz. Czego świetnym przykładem jest ten przykład, który bardzo lubię przywoływać przykład z pociągami. Powiedzmy, mieszkając w pobliżu stacji kolejowej, możemy słyszeć przejeżdżające pociągi, te głośne syreny to wszystko ale tak naprawdę, jeżeli faktycznie mieszkałbyś, czy mieszkałabyś w takim miejscu, to bardzo szybko mogłabyś, mógłbyś stwierdzić, że już nie notujesz tych pociągów w świadomości. Jakby Cię ktoś właściwie zapytał, ile tych pociągów przejechało w ciągu ostatniej godziny, czy kilku godzin, właściwie prawdopodobnie nie mógłbyś, czy nie mogłabyś tego stwierdzić, gdyż byłbyś, byłabyś świadoma tego, że nie przywiązywałeś, nie przywiązywałeś do tego wagi, czyli w ogóle jakby twój umysł tego nie rejestrował. Chociaż te pociągi jak najbardziej przyjeżdżały, trąbiły tak samo głośno, o ile nie głośniej, to po prostu twój umysł nie przykładał do tego wagi. A więc życie toczyło się swoim normalnym, niezaburzonym torem i te pociągi nie stanowiły żadnego rozpraszacza, żadnego dekoncentratora. Po prostu zostały wyłączone. W podobny sposób, zajmując się czymś bardzo, angażując się w coś, można sobie wyłączyć inne bodźce, zupełnie. Świat się nagle jakby zamyka, koncentruje, nasza koncentracja ogniskuje się w określonym kierunku, na określonym punkcie, na określonym temacie, a cała reszta zanika, chociaż jak najbardziej ma przecież równolegle miejsce, to zanika i choćby nie wiadomo co tam się działo, ile rzeczy, to my raczej nie będziemy ich świadomi, dlatego że nasz umysł będzie zogniskowany gdzieś zupełnie indziej. To tak jakby wyobrazić sobie rzeczywistość wokół nas jako wielotorową, wielościeżkową, tak jak komponuje się utwory muzyczne w programach komputerowych, używając różnych ścieżek, że tam na jednej ścieżce masz jeden instrument, na drugiej ścieżce masz kolejny, na trzeciej ścieżce masz sam wokal w ogóle, na czwartej ścieżce masz efekty specjalne i tak można by rozłożyć sobie to wszystko na te ścieżki. I w naszym codziennym życiu bywa jak najbardziej tak, nierzadko, iż nasz umysł koncentruje się na jakiejś pojedynczej, powiedzmy, ścieżce, jakby przytłumiając lub niemalże wręcz wyłączając całą resztę tych ścieżek na potrzeby efektywności na tej jednej. To jest nasza naturalna zdolność. To jest coś, czego nie potrzebujemy się uczyć. Mamy to wbudowane. Więc jest jak najbardziej możliwe, żeby zastosować to w kontekście tych, tych dźwięków za oknem podczas medytacji, jakichkolwiek. Hmm. Jest to również jak najbardziej możliwe, żeby analogicznie zaaplikować to w temacie naszych własnych myśli, traktując je jako po prostu kolejny jeszcze jeden bodziec z zewnątrz, tak jak głos w radiu, zasłyszany mu sąsiada. Sąsiad odpalił sobie radio i słychać je pomimo tego, że siedzisz w własnym pokoju, to jak tak się wsłuchać, to generalnie słychać to radyjko. Jeżeli byś się faktycznie wsłuchiwał czy wsłuchiwała dalej, mogłoby cię to zacząć frustrować, że na przykład wpuszcza melodyjki, które nie są w Twoim guście. Niemniej jednak wcale nie jest to niezbędne. Jakby ta to obecność, obecność tego radyjka w przestrzeni wcale Cię nie zmusza do tego, żebyś się na nim koncentrowała, czy koncentrował na tym, na tej konkretnej ścieżce. Jest jak najbardziej możliwe, żeby to wyłączyć, a sposobem na to jest prosta koncentracja na Twojej głównej ścieżce, którą sobie obierasz podczas medytacji, czyli ta intencja medytacyjna. Po prostu powracać. Sama intencja nieangażowania się w daną myśl wystarcza po jej rozpoznaniu. Na tym polega magia fantastyczna i fenomenalna, że... To wystarcza. Ma nawet większą siłę niż, niż intencja na samym początku. Wyobrażając sobie dwie sytuacje. Jedną, że zamierzam, powiedzmy, nie angażować się w myśli, zanim jakiekolwiek się pojawią. A I druga sytuacja, że jak już się pojawią, to decyduję natychmiastowo, że je opuszczam to ta druga sytuacja ma większą moc niż ta pierwsza. Nawet ona w praktyce z mojego doświadczenia wynika, daje znacznie lepsze rezultaty. Kiedy ja to po prostu praktykuję, to daje takie poczucie mocy, że faktycznie, kiedy w chwili, w tym ułamku sekundy, kiedy rozpoznajesz myśl, poboczną myśl i, i masz już wypracowany ten nawyk, żeby błyskawicznie ją opuszczać, jak najszybciej się da, jak tylko ją rozpoznasz, że ona jest takim nieścianym gościem, nie, takim nieścianą przeszkodą na twojej drodze, którą po prostu trzeba ominąć, to jak tylko rozpoznajesz to, to natychmiast urywasz. Kategorycznie, całkowicie, bezdyskusyjnie. Urywasz i już jej nie ma. Jest pustka cisza, przestrzeń. Jest to fantastyczne zjawisko za każdym razem, jak to robię. Daje dosyć takie przyjemne odczucia. I jeszcze bardziej ugruntowuje w medytacji. Hmm. Teraz zadajmy sobie inne pytanie. Co tak naprawdę znaczy myśleć? Hmm. My przywykliśmy do ujmowania rzeczy w taki sposób, że myślimy. Ja myślę, Ty myślisz, myślałem wczoraj, że, czy dzisiaj myślałem, mówię, o sprawach, myślę o sobie generalnie w taki, a taki sposób, a kiedy mam gorszy nastrój, to myślę o sobie taki, tak. O moim koledze Janku, myślę, że czy o tym nowym outfitie myślę, o nowej grze komputerowej myślę, myślę o tym filmie, że i tak, kółko i tym podobne. Ja myślę, hmm, ty myślisz. To jest taki konwencjonalny model pojmowania, postrzegania myśli, w którym myślenie jest czynnością, mo moglibyśmy postrzegać myślenie jako czynność produkującą myśli Hmm? prawdopodobnie i to czynność wykonywaną przez nas samych. Czyli ty wykonujesz czynność myślenia i ty produkujesz myśli i ty więc jesteś ich źródłem i ty jesteś całkowicie za te myśli odpowiedzialny i odpowiedzialna. To jest konwencjonalny model postrzegania myśli. Natomiast na potrzeby medytacji proponowałbym obrać inny model postrzegania myśli, zgoła inny, w którym to nie ty myślisz, lecz myśli się tobie przydarzają. Obrót o 180 stopni, gdyż w tej sytuacji to nie ty wykonujesz czynność myślenia, nie ty. W ogóle nie mamy do czynienia z czynnością myślenia, z produkowaniem myśli. Mamy bardziej do czynienia z sytuacją, w której ty raczej przyciągasz myśli do siebie. Sprawiasz, że określone myśli się pojawiają w twojej świadomości. Jak niczym w radio, kręcenie gałką czy nastrajanie, pamiętasz, były kiedyś takie radia, gdzie się kręciło gałką, żeby dostroić sygnał. Czasem był jakiś szum i tak dalej, ale kręcąc tą gałką można było sobie dostroić sygnał, sprawić, że nastroimy się na konkretną stację, będziemy ją sobie czyściutko słyszeli. Kręcąc dalej gałką w jedną czy w drugą stronę można było stację zmienić. I w tym postrzeganiu myśli możemy analogicznie rozpoznać w sobie taki odbiornik radiowy. A nasze myśli przyrównać do stacji radiowych, które po prostu odbieramy, do których się nastrajamy. Czyli my jesteśmy odbiornikiem myśli w tym układzie, nie produkujemy ich, jesteśmy odbiornikiem myśli. A to, jakie myśli będziemy odbierać, to zależy od tego, jak się nastroimy. Teraz co to znaczy się nastroić? Dokładnie podobieństwo wyrazów. Nastrój. Nastrój. Nasz własny nastrój. Nasze samopoczucie. To jest to kręcenie gałką. Pradiu. Czyli w zależności od tego, jaki mamy nastrój, takie myśli będę odbierał. Na takie myśli będę nastrojony. Tak jakbym kręcił tą gałką. Czyli powiedzmy, będę w dobrym nastroju, to myśli, jakie będą pojawiać się w mojej głowie, w cudzysłowie, będą prawdopodobnie myślami pozytywnymi, energetyzującymi, budującymi optymistycznymi, ekscytującymi, entuzjastycznymi i tak dalej i tym podobne. Ale jeżeli będę w gorszym nastroju, złym, zdołowanym, jakkolwiek, to mogę być nastrojony już wówczas, już wówczas będę wręcz odbierał inne myśli charakterystyczne dla tego nastroju. A jakie myśli mogą być charakterystyczne dla tego nastroju? Mogą to być myśli zniechęcające, dołujące, smutne, frustrujące, irytujące, gniewne, negatywne, po prostu negatywne w cudzysłowie, jeżeli tak uogólnić. To właśnie to jest odpowiedzialne za takich stan rzeczy, że Część ludzi stwierdza, że kiedy mają dobry nastrój, to myślą dobrze o sobie, natomiast kiedy mają gorszy, to zaczynają myśleć o sobie źle. Postrzegają wtedy siebie znacznie gorzej, już znacznie trudniej wówczas wierzyć w siebie. Znacznie trudniej wierzyć w sukces, w powodzenie różnych rzeczy, znacznie trudniej pozytywnie siebie postrzegać, doceniać siebie. Już o kochaniu siebie nie wspominając. Znacznie trudniej wartościować własne dotychczasowe sukcesy i tak dalej tym podobne. Przy czym problem leży poważny w tym, iż w takim konwencjonalnym podejściu ludzie zwykli sami siebie wręcz obciążać tymi myślami. Na zasadzie to ja źle o sobie myślę, tak oni mówią. Ja źle o sobie myślę i... Oni tak się czują, jakby to oni źle o sobie myśleli. Przez to ich samopoczucie pogarsza się jeszcze bardziej, gdyż są świadomi tego, że tą krzywdę wyrządzają sobie sami. Sami to produkują. Pamiętasz ten konwencjonalny model postrzegania myśli, że sami produkujesz, sam wykonujesz tą czynność. Więc część osób postrzega to tak, czuje się tak, jakby sama sobie robiła tą krzywdę, wyrządzała. Sprawiała ten ból kiedy mają zły nastrój. I to jest takie zamknięte, błędne koło, w którym w negatywnym, złym nastroju, w gorszym samopoczuciu jeszcze bardziej się jakby biczujesz, udręczasz przez to, że jesteś świadom, świadoma tego, iż robisz to sobie sam, sam o sobie źle myślisz, wkręcasz się w to i być może, być może poddajesz się temu faktowi, że, że to ma miejsce. i Tylko co najwyżej czekając na to, aż to minie, czekając tak już bezwładnie. Podczas kiedy w tym drugim modelu postrzegania myśli to nie ty jesteś odpowiedzialny za, za, za te negatywne postrzeganie siebie samego. To nie ty tak siebie postrzegasz tak naprawdę. To nie ty Źle o sobie myślisz, więc nie masz za co się biczować. Nie ma powodów do wyrzutów sumienia. Nie ma powodów do udręczania się, bo nie ty źle o sobie myślisz w tym czasie, kiedy masz zły nastrój, tylko jesteś w tym czasie nastrojony na tego rodzaju myśli, bo w naturalny i oczywisty sposób tylko one odpowiadają Temu nastrojowi, który moglibyśmy określić mianem wibracji, tak jak częstotliwość w radiu. Tylko tego rodzaju myśli faktycznie dosyć rezonują z negatywnym nastrojem, z dołowanym nastrojem, z depresją itd. Itp. Więc naturalnym i oczywistym jest, że kiedy przebywasz, znajdujesz się w tym stanie, w tym nastroju, to te właśnie myśli będziesz odbierać. Będziesz na nie nastrojony, nastrojona, a więc o ich będziesz słyszeć, te myśli będziesz słyszeć, takich radiów, nie inne. Ale ważne jest w tym postrzeganiu to, żeby zrozumieć, że ty jesteś tylko nastrojony, cały czas jesteś tylko odbiornikiem. I wystarczy przekręcić gałkę, żeby zacząć słyszeć inne myśli. Więc w tym ujęciu mamy podważenie racjonalności i takiego zwrotu własne myśli, moje myśli, gdyż w tym ujęciu właściwie coś takiego przestaje mieć rację bytu. Coś takiego jak moje myśli. Nie ma czegoś takiego jak moje myśli. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że dana stacja radiowa jest moja, tylko dlatego, że ją słucham, że jej słucham. Ale to nieprawda. Wszystkie stacje radiowe są, istnieją w przestrzeni. Bez względu na to, na którą się nastroję, w danej chwili. One tam wszystkie gdzieś są i stanowią swego rodzaju potencjał. Bezkresny potencjał, w którym można wybierać. I my z dnia na dzień, z minuty na minutę przesuwamy się swobodnie, dynamicznie, spontanicznie po tej skali, niczym właśnie po przedziałce w tych starszych radiowych odbiornikach. Będąc nastrojonym na bardzo różne myśli, stacje. Ale te myśli, stacje, one wszystkie są gdzieś jakby w przestrzeni. A my je tylko odbieramy. Można by też rzec przyciągamy. Można zmienić to określenie nastrajamy się, dostrajamy się, na naprzyciągamy. Jeżeli woisz, to jest jedno i to samo. Też będzie pasować. My to tylko przyciągamy, nastrajamy się na to. Ale żadna z tych rzeczy nie należy do nas. Żadna z tych rzeczy nie jest stricte nasza. Hmm. Stąd właśnie bardzo łatwo jest rozpoznać, rozpoznawać wzorce myślowe, które pojawiają się u całego mnóstwa osób. Jakieś konkretne wzorce. Mamy bardzo różnych ludzi, bardzo różne osobowości, charaktery, ale wzorce myślowe mogą się powielać, bo to jest w istocie tak jak ze stacjami radiowymi. To są jedne i te same stacje. A względem tego nowego konceptu postrzegania myśli, to co kiedyś nazywaliśmy czynnością myślenia, dzisiaj moglibyśmy postrzegać zupełnie inaczej. Nie jako produkowanie myśli, co jako nastrajanie się do nich, jako to kręcenie tą metaforyczną gałką, czyli um, i jakby żeglowanie pośród tego, czyli dbam, dbając o własny sposób myślenia, co ja tak naprawdę robię, to dbam o własne samopoczucie. Dbam o własny nastrój, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby czuć się jak najlepiej, psychicznie, mentalnie, fizycznie, po to, aby być w rezultacie, w efekcie, w następstwie nastrojonym, na jak najlepsze myśli, najbardziej mi sprzyjające. Wiedząc to, mogę to robić, wiedząc, że istnieje ta zależność. A z drugiej strony, jeżeli jednak przydarzy mi się jakaś handra, nostalgia, melancholia, jakiś smutek, coś, jakieś może rozgoryczenie, to nie będę się piętnował, nie będę sobie wyrzucał tego, że przez ten czas konkretny tej handry słyszę jakieś bardziej dołujące, zniechęcające myśli, bo to jest po prostu normalne, to jest naturalny efekt, tak jak niebo podczas deszczu szarzeje. Generalnie a przed burzą zasłania się ciemnymi, sinymi chmurami. To jest naturalne, normalne, oczywiste i nic z tym złego. Hmm. Czy możliwe jest obserwowanie własnych myśli? Moglibyśmy uznać to za pytanie retoryczne, skoro już o tym opowiedziałem przed kilkoma chwilami, o koncepcie obserwacji własnych myśli w celu rozpoznania, jak tylko się będą pojawiać, żeby jak tylko zdam sobie sprawę z ich istnienia, odstąpić od nich. Nie wchodzić z nimi w dialog, jak gdyby ominąć je na tym chodniku. Hmm. Więc można by rzec, że tak, obserwowanie własnych myśli jest możliwe. I tutaj pojawia się taka dosyć ciekawa rzecz. Jeżeli obserwowanie myśli jest możliwe, to kto je obserwuje? To jest znowu takie ciekawe odniesienie do tego konwencjonalnego modelu postrzegania myśli, w którym myśli produkujesz, w którym to ty jesteś autorem tych myśli, ty wykonujesz tą czynność myślenia. To teraz możesz przeprowadzić sobie taki eksperyment polegający na tym, iż będziesz obserwować własne myśli przez daną ilość czasu. Na przykład nastawisz sobie timer na 5 czy tam dziesięć minut i zdecydujesz się, że przez te pięć, dziesięć minut zajmiesz się obserwacją własnych myśli. Nie myśleniem, ale obserwacją. Co, co, co to znaczy? Na czym by polegało dokładnie to obserwowanie własnych myśli? Polegałoby, czy mogłoby polegać na tym, że po prostu sobie usiądziesz. To nie musi być medytacja, to jest takie ćwiczenie, eksperyment myślowy. Po prostu sobie usiądziesz i zaczniesz się wsłuchiwać w siebie, czy po prostu słuchać. Słuchać, żeby rozpoznać, kiedy pojawi się jakakolwiek myśl o czymkolwiek, nieistotne. I jak się pojawi, możesz wziąć sobie, mieć pod ręką nawet taką karteczkę, czy na smartfonie sobie mieć jakiś notatnik otwarty. I podczas tego eksperymentu, tego ćwiczonka, dobrze by było, żebyś zapisywał, czy zapisywała każdą najmniejszą myśl, jaką rozpoznasz. To jest cel Twojego ćwiczenia. Zapisać wszystkie myśli, jakie się Tobie przydarzą, w ciągu tych, powiedzmy, pięciu minut. Żeby to zrobić z powodzeniem, musisz obserwować, potrzebujesz obserwować te myśli. żeby je wyłapać. No to obserwujesz. Czyli słuchasz. Słuchasz i czekasz. Czekasz, aż pojawi się jakaś myśl. Pojawia się. Jesteś jej świadom. Zapisujesz od razu. Ok. Zapisałeś, zapisałaś. Co robisz dalej? Czekasz. Czekasz sobie dalej. Na następną myśl. Bo już się możesz cieszyć, że wyłapałeś jedną, pierwszą. Czy wyłapałaś. No to czekasz dalej. Cisza, cisza, cisza. Pojawia się następna myśl. OK, zapisujesz. Nie jest ważne, o czym to jest myśl. To jest ćwiczenie, którego celem jest wyłapywanie myśli. Hmm. Zapisujesz. I jestem bardzo ciekawy, ile takich myśli wyłapiasz. W tym przypadku konkretnym, czym więcej, tym lepiej. Hmm. I pięć minut mija. Po pięciu minutach powinieneś powinnaś mieć gotową listę wyłapanych myśli które wyłapałeś, czy wyłapałaś dlatego, że je obserwowałeś, czy obserwowałaś. Byłeś, byłaś czujny, czujna. To było potrzebne być czujnym i obserwować, żeby faktycznie, efektywnie, skutecznie te myśli wszystkie powyłapywać, porozpoznawać. Mam Cię! Coś takiego, jak zabawa odchowanego trochę nieco inny model, zamiast być ciągle zaangażowanym w dyskusję z własnymi myślami, wciągać, wkręcać się w to, rozmyślać, to po prostu takie ćwiczenie esencjonalne. Porozpoznawać się, hmm. Porozpoznawać i pozapisywać. Co dalej po takim ćwiczeniu? Po takim ćwiczeniu możesz um, zadać sobie takie pytanie. Czy raczej przypomnieć sobie, co, co Ty robiłeś podczas tego ćwiczenia, czy co robiłaś. Jeżeli to ćwiczenie wykonałeś, wykonałaś dobrze, to odpowiedzią powinno być, iż podczas tego ćwiczenia obserwowałeś myśli, czy obserwowałaś myśli. Niby własne. I na tym byłeś, byłaś skoncentrowany, skoncentrowana, dlatego, że tak jak mówiłem, czym więcej tych myśli wyłapałeś, wyłapałaś, tym lepiej. O to chodzi w tym ćwiczeniu. Czym wyższy wynik, tym lepiej. Więc żeby przyłożyć się do tego ćwiczenia i naprawdę dobrze je wykonać, jak najlepiej, to trzeba było jak najmocniej skoncentrować się na tym samym stricte obserwowaniu. Nie było miejsca specjalnie na to, żeby myśleć o innych rzeczach, tylko skoncentrować się na obserwowaniu. Mocno, mocno i szeroko i głęboko, skoncentrować się na obserwowaniu myśli, na byciu czujnym, żeby jak najwięcej ich wyłapać i osiągnąć wysoki wynik w, w tym ćwiczeniu. Więc podczas tego ćwiczenia obserwowałeś myśli. Obserwowałaś myśli. Więc jeżeli podczas tego ćwiczenia byłeś zajęty obserwacją, czy byłaś zajęta, to kto myślał te myśli, które się Tobie przydarzyły w tym ćwiczeniu? które zapisałeś, zapisałaś na całej tej liście. Kto je myślał? Kto był ich autorem, jeżeli ty byłeś zajęty ich obserwacją? Czy można jednocześnie coś obserwować i robić, tworzyć? Hmm. Szczególnie wtedy, kiedy jest się całkowicie jakby skoncentrowany na obserwacji, nie robi się dwóch rzeczy na raz, tylko ma się motywację do tego, żeby jak najmocniej się skoncentrować na obserwacji, na jednej czynności, jednotorowej aktywności. Nie ma miejsca na inne. A jednak masz jakieś myśli na liście, więc ktoś się pomyślał, tylko pytanie kto? Znaczy naprawdę ty hmm. Raczej trudno uwierzyć, że to ty pomyślałeś czy pomyślałaś ta myśli, skoro byłeś, byłaś zajęta, zajęty ich obserwacją. Bardziej moglibyśmy spojrzeć na to, że one się po prostu Tobie przydarzyły w ciągu tych pięciu minut. Usłyszałeś, czy usłyszałaś te myśli dokładnie tak jak na zasadzie tego odbiornika radiowego. I mogłeś, mogła się zarejestrować przez to, ich obecność. Hmm. Więc kto obserwuje? I właściwie jaka jest nasza rola? Hmm. Ja lubię postrzegać to właśnie w ten sposób, że. Nasza rola w tym wszystkim, względem naszych własnych myśli, to jest właśnie takie nastrajanie, dostrajanie się. Ciągłe dostrajanie się. Ciągłe poruszanie się po tej skali radiowej, w cudzysłowie. I my w związku z tym jesteśmy takim odbiornikiem, który może być świadomy tego, co odbiera, na co jest nastrojony. Może być świadomy tego, że może przekręcać gałkę. Może być przekręcana jego gałka. Może się dostrajać wedle woli, według pewnej zamierzonej, obranej intencji. A skąd mam wiedzieć, na co jestem nastrojony w danym momencie? Są dwa sposoby. Jednym z nich jest przeprowadzenie tego ćwiczenia pięciominutowego, które przed chwilą opisałem. Widząc, jakie myśli pojawiają się w danym czasie, w danym okresie czasu w Twojej przestrzeni, możesz wysnuć łatwo wniosek, na co jesteś w tym czasie nastrojony czy nastrojona. Innym sposobem na odpowiedź na to samo pytanie jest Czucie się w siebie i odpowiedzenie sobie na pytanie, jak się czujesz, w jakim jesteś nastroju, jakie jest twoje samopoczucie, również fizyczne. To też jest sposób na odpowiedź, na pytanie, na co jesteś nastrojony. Też da ci wskazówkę wyraźną. Na odbieranie jakich, jakiego rodzaju myśli jesteś nastrojony czy nastrojona w tym konkretnym czasie. Zerkam dalej w notatki. Hmm. Kolejne pytanie moglibyśmy sobie postawić na temat własnych myśli. Dlaczego one mogą się przydarzać cały czas? O ile możemy kręcić gałko? o tyle, czy mamy możliwość takiego całkowitego wyłączenia tego radia, żeby nic nie miało miejsca. Moim zdaniem nie bardzo. Jeżeli jesteśmy świadomi, to już sam fakt świadomości moim zdaniem implikuje cały czas bycie online, że tak powiem, czyli cały czas bycie włączonym, aktywnym. Co nie znaczy, i to jest ważne, że, nie, że jesteśmy skazani non-stop na natłuk myśli, na odbieranie mnóstwa tych stacji. Tam w zależności od konkretnego nastroju, wibracji, częstotliwości, jak nazwać. Na szczęście to nie musi tak wyglądać, dlatego, że mamy możliwość redukcji pasma, jakby to rzec, hmm. Zawężenia tego odbioru, o czym już opowiadałem, o tej wielotorowości, tak jak się komponuje utwory muzyczne i umysł ma, nasz umysł, taką funkcję naturalnego ogniskowania się, koncentrowania się na jednym konkretnym torze, na jednej konkretnej pojedynczej ścieżce, wyciszając jak gdyby całą resztę pomimo tego, że nadal jest nadawana, czy raczej odbierana przez nas, to umysł może jak najbardziej je wyciszać. Posiadamy taką umiejętność, z której możemy zacząć korzystać. Aby z niej korzystać, to potrzebujemy wdrożyć, czy wdrażać tą praktykę, którą też już opisałem, Dzisiaj polegającą na tym rozpoznawaniu myśli, które są nam teraz niepotrzebne oraz w następstwie jak najszybszym podejmowaniu decyzji o, ich, o odstępowaniu od tych myśli, czyli po prostu jak najszybszym odejściu od nich, porzuceniu ich, nie wchodzeniu z nimi w dialog, nie angażowaniu się w te myśli tej muzyki nie słucham. czy nie słucham w ogóle. Nie przykładam do tego wagi. Dokładnie tak jak opowiadałem to w poprzednim źródle kreacji w odniesieniu do wrażeń płynących z ciała. Również i własne myśli możemy przyrównać do takiego głosu sąsiada, który mówi coś na ulicy. Zasłyszany głos. Ja siedzę w pokoju, czy leżę i merytuję i gdzieś tam jakąś cząstką jakimś ułamkiem procenta mojej świadomości nagle dociera do mnie, że słyszę krzyczącego coś tam sąsiada na ulicy, do robotników. Ale mnie to nie interesuje, co on tam krzyczy do nich. Czy że coś tam rozmawia z jakąś sąsiadką. Mnie to nie interesuje. To nie jest w moim interesie wsłuchiwać się w to. Hmm. Przede wszystkim dlatego, że generalnie to są obcy ludzie. Oni nie zwracają się do mnie bezpośrednio w tej chwili, więc nie mam potrzeby, żeby się w ogóle koncentrować żeby przykładać jakąkolwiek wagę do tego, co słyszę, więc co robię, to wyłączam sobie tą ścieżkę i szybko zdaję sobie sprawę z tego, że już nie wiem, nie słyszę po prostu. Jeżeli nie będę się celowo wsłuchiwać w to, to nie będę słyszał, nie będę świadom, co tam się dzieje. Tak to zwykle wygląda. Stąd mamy ten koncept podsłuchiwania. Hmm. Żeby w ogóle podsłuchiwać, musisz mieć taką intencję. Jeżeli nie masz takiej intencji, to choćbyś nawet mógł technicznie słyszeć pewne rzeczy, to one do Ciebie nie dotrą, bo nie miałeś takiej, czy nie miałaś takiej intencji. Hmm. Podobnie z tymi myślami. Notujesz obecność niechcianej myśli podczas medytacji? To samo. Hmm. Nie chcesz podsłuchiwać więc ignorujesz. Poprzez to ta myśl konkretna dalej się nie rozwija. Ona może powracać, ale praktykowanie sumienne, konsekwentne takiego podejścia do myśli będzie sprawiało, że one będą to czynić coraz rzadziej. Tych myśli będzie się pojawiać coraz mniej. Czym częściej będziesz stosował, stosowała tą stanowczą decyzję i czym szybciej będziesz to robić, tym tych myśli będzie mniej. To będzie skuteczniejsze wówczas. Gdyż będzie się tworzył w tobie nowy nawyk, nawyk takiego właśnie koncentrowania się na jednej pojedynczej ścieżce i jednoczesnego wyciszania całej reszty. Czym dłużej będę praktykował taki model postępowania, tym bardziej będzie on ugruntowany. Te ścieżki będą coraz skuteczniej wyciszane do takiego stopnia, że w którymś momencie będzie prawdziwą rzadkością w ogóle żeby jakimkolwiek gdzieś tam tym pobocznym ścieżkom udawało się choćby na chwilę przedostać do głównej przestrzeni mojej świadomości, w której ma miejsce główna moja aktywność tu i teraz podczas medytacji. To jest jak najbardziej w zasięgu i stanowi tylko kwestię prostej, konsekwentnej, systematycznej praktyki. Stąd choć źródło myśli jest niewyczerpane, czyli te nadajniki tych wszystkich stacji gdzieś tam w przestrzeni, to, że te stacje istnieją, to jest niewyczerpane i non-stop nadaje. A my jesteśmy z drugiej strony non-stop świadomi, więc jak gdyby raczej będziemy zwykle coś odbierali, to z drugiej strony możemy tym kierować, możemy świadomie kręcić tą gałką, nastrajać się. Oraz możemy świadomie również zawężać sobie to pasmo w taki sposób, żeby ono się mocno ogniskowało, żeby podwyższało swoją efektywność. Hmm. W tym modelu warto zwrócić uwagę na to, że gdzie znajduje się właściwie źródło tych myśli, że właściwie w tym modelu ono znajduje się gdzieś poza nami tak naprawdę. Tak jak mówiłem, że możemy postrzegać siebie jako odbiornik co najwyżej myśli. Hmm. Ale one są nadawane jak gdyby z zewnątrz. Esencjonalnie my jesteśmy świadomością, takim radiem, które ja odbiera. Hmm. A co stanowi to radio tak bardziej konkretnie moglibyśmy rzec umysł też. Moglibyśmy tak do tego podejść. Niemniej jednak ten koncept umysłu, to jakieś świadomości, czy, czy w ogóle skąd pochodzą myśli, um, to są koncepty gdzieś tam umiejscowione na zewnątrz w Na zewnątrz w znaczeniu ja to odbieram więc to musi przychodzić z zewnątrz. Skoro ja to odbieram. To uwalnia takie podejście. Dlatego je przytaczam, gdyż takie podejście jest potencjalnie bardzo uwalniające. Wiedzieć, że to nie ja to produkuję. że ja nawet nie muszę się tym obciążać. Nie muszę wkładać w to wysiłku. Wysiłek czy, czy energię mogę inwestować w dostrajanie się coraz bardziej precyzyjne. To, co nazywamy procesem kreatywnego myślenia, jest niczym innym jak przykładem precyzyjnego dostrajania się. Stąd właśnie mamy też taki koncept, że wcale nie jest rzadkością na tym świecie, iż wiele osób. Niezależnie zupełnie od siebie, osób z różnych środowisk, mieszkających w różnych zupełnie zakątkach planety, potrafi wpaść na ten sam pomysł. Są nawet niesamowite, bardziej spektakularne przykłady tego zjawiska, gdzie rzeczy takie najsłowniejsze, jak na przykład tablica pierwiastków Mendelejewa, okazuje się, że nie były tak naprawdę wynalezione przez jedną osobę. Jedna osoba została uznana przez historię, że je wynalazła. Być może jedna osoba zdążyła coś opatentować, ale to, że akurat ta osoba to opatentowała, czy to, że akurat ta osoba była na tyle znana, że historia zwróciła na nią swój wzrok, nie stanowi, czy nie jest jednoznaczne, równoznaczne, nie jest równoznaczne z tym, że to były jedyne osoby, które wyszły z tą ideą, z tym pomysłem, z tym odkryciem. Czyli innymi słowy, to nie jest równoznaczne z tym, że to były jedyne osoby, jedyni ludzie, którzy to odkryli. I tak w istocie okazuje się, że na przykład mamy też jak najbardziej inne postacie, które niezależnie od Mendelejewa, wynalazły tablicę pierwiastków. Tak złożony koncept wydawałoby się, ale jak najbardziej. Dotarłem niedawno do zmianki o tym, że istnieje wręcz praca naukowa, jakieś doktorska czy coś w tym stylu, w której zebrano sporo takich przykładów, również właśnie na takie bardziej znane odkrycia, właśnie typu te tablice pierwiastków czy inne, gdzie przedstawiono grupy całe osób które wyszły z tą samą ideą, z tym samym odkryciem, nierzadko złożonym, dosyć skomplikowanym, jednocześnie, niezależnie od siebie, równolegle. Bardziej to pasuje do sytuacji, jak gdyby te pomysły były nadawane w przestrzeni niczym po prostu kolejna stacja. I ktoś je po prostu odebrał. To, co nazywaliśmy potocznie wymyślaniem to w tym ujęciu moglibyśmy określić mianem po prostu precyzyjnego dostrojenia się do czegoś. W taki sposób, iż zostało coś odebrane. Akurat dostroiliśmy się na taką falę, że odebraliśmy hmm, pewien koncert, pewien pomysł, pewne odkrycie, inspiracje. Hmm. co jeszcze może nam dać dobrego takie podejście do własnych myśli własnych znowu w cudzysłowie to może dać nam dużo wolności i swobody Dlatego, między innymi, dlatego, że w tym konwencjonalnym modelu przywykliśmy sądzić, że, że jak już myślimy o czymś, to po prostu jesteśmy na to skazani. Generalnie wiele osób przywykło do takiego angażowania się w, w jakiekolwiek myśli, im się przydarzą. Z automatu, z marszu, bezdyskusyjnie jakaś myśl się pojawia w ich przestrzeni, no to oni z marszu, z automatu, tak odruchowo angażują się w nią po prostu i ta myśl wygasa dopiero wtedy, um, kiedy ją wyeksploatują, że tak powiem. Tak taki konwencjonalny, przeciętny człowiek myśli, biorąc wszystko, co się pojawia, wszystko, co odbiera, jak leci i eksploatując na maksa co sprawia, że w rezultacie ten proces myślenia jest dosyć chaotyczny, dosyć losowy. Tak jak takie bezmyślne karmienie się wszystkim. Co się znajdzie na swojej drodze? Obojętnie, czy to będzie stolik zastawiony suto jakąś apetyczną potrawą, czy jakieś zgniłe resztki jedzenia na ulicy pod nogami. Przeciętna osoba bierze wszystko. Nie jest, nie jest to winą tej osoby. Jest to raczej kwestia, że nie mieliśmy do czynienia i nie mamy z taką oficjalną promocją takiego modelu, że możemy wybierać w ogóle. Że mamy możliwość wyboru i dzięki temu nasze życie może być lepsze, nasze samopoczucie może być lepsze, nasz strumień kreacji może być czystszy, bardziej precyzyjny, bardziej skuteczny przez to. Podczas kiedy w tym modelu, o którym dzisiaj opowiadam, postrzeganiu własnych myśli, jesteśmy wolni, gdyż nie musimy myśleć. Nie musimy angażować się w cokolwiek tylko dlatego, że to się pojawiło w naszej przestrzeni. Możemy wybierać, możemy decydować, możemy rozpoznawać, czy to, co się pojawiło, nam sprzyja czy też nie, czy jest warte naszej inwestycji i rozwoju, podążania tą ścieżką, czy też nie. Jeżeli jest warte, to wiemy, co robić. Faktycznie, możemy się w to angażować, zgłębiać, poszerzać, pozwolić temu się rozrastać, jak najbardziej. Ale jeżeli rozpoznamy w tym coś, co nam nie sprzyja, a może wręcz odwrotnie, to również doskonale wiemy, co robić. Po prostu odstąpić, zignorować, pójść dalej. Dokładnie tak, jak się omija pierwszego lepszego przechodnia na chodniku. Po prostu nie myślisz o nim. Myślałeś czy myślałaś o nim tylko ułamek sekundy potrzebny na to, żeby tą osobę ominąć. A tak naprawdę... Tak wgłębiając się w to, można by nawet rzec, że to się stało odruchowe, że może nawet już świadomie o tym nie myślałeś, nie myślałaś tylko odruchowo, wręcz ominęłaś, ominąłeś tego przechodnia. Dokładnie to samo może stać się w praktyce meryzacyjnej z podejściem z naszą postawą względem pobocznych wszelkich myśli. To może stać się wręcz odruchowe. Ignorowanie ich, nie dawanie im głosu. Jak najbardziej, tylko kwestia praktyki. Wolność płynąca z tego, że mogę wybierać, że ja słucham, ale nie muszę słuchać wszystkiego. Mogę decydować. dlaczego znowu przywołajmy ten mechanizm rozrastania się myśli, jak rozbudowywać wątki myślowe, jak w ogóle zachowują się myśli same w sobie, ta stacja radiowa. To można by znowu przyrównać do tej analogii z podsłuchiwaniem. Jeżeli zacznę intencjonalnie się w coś wsłuchiwać, to to mi się stanie jak gdyby głośniejsze, bardziej wyraźne. To poniekąd tak działa, przy czym tak naprawdę szerzej w przodku myśli. Jeżeli dam uwagę jakiejkolwiek myśli, jaką rozpoznam we własnej przestrzeni, to nie tylko ją usłyszę bardziej, ale i sprawię, że zacznę słyszeć jej więcej. Więcej tej myśli ona się zacznie rozrastać, pogłębiać. Więcej do mnie tego dotrze. Będzie się to rozbudowywać tak jak, i rozrastać tak jak taka podlewana roślinka w przyspieszonym tempie. Hmm. Będzie to miało znacznie szerszą skalę niż tylko efekt podsłuchiwania. Co jest dobrą rzeczą, gdyż w ten sposób możemy bardzo wiele dobrego dla siebie zdziałać na co dzień inwestując uwagę tam, gdzie trzeba, tam, gdzie warto, celowo, punktowo, a z drugiej strony dbając o to, żeby nie marnotrawić jej na wszystko inne, na całą resztę. Tylko dbać o to, żeby ten nasz ogród metaforycznie rozumiany był czysty. Składał się z dobrze, bardzo dobrze wyselekcjonowanych roślinek. Dobrze selekcjonować własne inwestycje. Będąc świadomym, mamy taką możliwość, co jest esencjonalne dla kreacji, świadomej kreacji, własnej rzeczywistości, gdyż to właśnie te wybory nasze ją tworzą. To, jakie wybieramy myśli, to, jakie wybieramy stany, nastroje, samopoczucia, w miarę możliwości oczywiście, to tworzy naszą rzeczywistość. I być może się już domyśliłaś, czy domyśliłaś, że ta praktyka ona wychodzi znacznie szerzej poza medytację. Ona się bardzo przydaje w medytacji, żeby być skoncentrowanym na medytacji i nie być rozpraszanym przez wszelkie inne myśli. Ale jak być może już wyciągnąłeś, czy wyciągnęłaś wniosek, Dokładnie ta sama postawa może być bardzo przydatna również na co dzień, 24 godziny na dobę, w naszym codziennym życiu. Gdyż myśli przydarzają się nam cały czas. Nie tylko w trakcie medytacji oczywiście. I to podejście charakterystyczne do nich. Może, możemy jakby czerpać z niego korzyści również poza medytacją, na co dzień, w ciągu dnia. Tak jak mówiłem, taka przeciętna osoba, ona nie decyduje. Ona myśli o wszystkim, jak popadnie, cokolwiek się pojawi w jej głowie. Natomiast Ty możesz zacząć myśleć świadomie, celowo, z rozmysłem. Dobierać wątki, tematy. Nastrajać się na pożądane, na interesujące, wartościowe dla Ciebie myśli stacje. A resztę? Po prostu nie wybierać tej reszty. Nie nastrajać się na nią, nie dawać jej uwagi, ignorować, odstępować. Jaką to samo może robić różnicę w życiu? Taka postawa? że mogę decydować, że nie jestem już dłużej biernym użytkownikiem moich myśli, biernym ich konsumentem, tylko świadomym degustatorem, smakoszem. Mówiłem o tym, że myśli można rozwijać samą swoją uwagą, samym dawaniem ich, im swojej uwagi. Można sprawić, że dane myśli będą się rozwijać, pogłębiać, poszerzać. Ale co się stanie w sytuacji, kiedy tej uwagi im nie dasz? Kiedy sprowadzisz sytuację tylko do tego, co opisywałem już, czyli do rozpoznania, kiedy rozpoznasz myśl, to jak najszybciej po rozpoznaniu lub wręcz odruchowo odstąpisz od niej. Co się stanie wówczas? Wówczas biorąc pod uwagę, że myśl, żeby się rozwijała, potrzebuje Twojej intencji. Celowej intencji. Potrzebuje Twojej uwagi, energii, inicjatywy. A tego nie dostaje to nie może się rozwinąć. Nie ma żadnego ciągu dalszego. Ciąg dalszy nastąpi. W tym przypadku nie nastąpi. Hmm, to jest piękne. Może co najwyżej przez chwilę usłyszysz jakieś echo, ale jeżeli będziesz trwał, trwała przy swojej postawie, to to echo bardzo szybko wygaśnie i nie usłyszysz już tego. Ta myśl po prostu przestanie być Przestanie istnieć w Twojej przestrzeni. Przestanie być osiągalna. Może powróci później. Hmm. Ale tak jak mówiłem, kwestia praktyki sprawi, że będą powracały coraz rzadziej i rzadziej. Myśli same w sobie w tym ujęciu są bezsilne. To my, jedynie my i tylko i aż my mamy moc nadawania im życia. Coś jak takie kukiełki, pacynki. Tylko Ty możesz wprawić je w ruch, nadać im kolorytu, wigoru, uczynić realistycznymi. Ale możesz też odkładać takie, które Tobie nie służą, nie są w Twoim guście, na boki, nie przejmować się nimi więcej. Patrzę dalej w notatkach, czy mam coś jeszcze zapisanego, jakieś istotne punkty, o których chciałbym dzisiaj Tobie opowiedzieć. Co jeszcze warto wiedzieć o tym mechanizmie myśli, tym odniesieniu do metafory wizualizacji radia, odbiornika, kręcenia gałką, stacji radiowej to warto zwrócić uwagę na to, iż te stacje radiowe są bardzo przekonujące. Jeżeli nastroimy się na jakąkolwiek z nich, to taka stacja potrafi być bardzo czysta w odbiorze i przekonująca. Czyli dosyć realistyczna. Tak jakbyśmy oglądali film w HD, czy wręcz w 3D, w jakichś okularach, w rzeczywistości. To wszystko jest bardzo przekonujące. Tak przekonujące, że jest bardzo łatwo uwierzyć. Bardzo łatwo jest utożsamiać się z tymi myślami. One zresztą po to są, żeby nam służyć. Po to one są wiarygodne, żeby jak największy efekt był uzyskiwany, jak najwyższy, jak najlepszy. Problem w tym, że jeżeli zacznę jakby wchodzić w dowolne rzeczywistości wirtualne przekonujące, no to mogę mieć problem, bo zamiast w niebie mogę znaleźć się w piekle na, nagle, które będzie przekonujące równie wysoce, co niebo. Problem znika, kiedy zaczynam decydować świadomie i celowo. Wówczas przestanę wybierać piekielne rejony i zacznę wybierać tylko te bliższe niebiańskie orientować się w tym kierunku i tylko w tym. Hmm. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w obu przypadkach te rzeczy będą podobnie wysoce realistyczne, przekonujące. Te stacje radiowe, które odbieramy, te myśli, one potrafią być dosyć przekonujące. Hmm. I to jest bardzo duży potencjał to Samo sobie nie jest dobre ani złe, chociaż ja lubię postrzegać to jako pozytyw, który może nam bardzo, bardzo dobrze służyć, jeżeli tylko będziemy świadomie i celowo wybierać te kierunki, które nam sprzyjają po prostu. Powodem jeszcze jednym, dla którego wspominam o tej cesze myśli, tych audycji o tym, że potrafią być wysoce przekonujące, jest to, żeby znowu upamiętać o tym, że, hmm, że to nie jest tak, że ty tak myślisz, tylko że takie myśli na takie myśli jesteś w danym czasie dostrojony czy dostrojona. Wracam do tego, że część osób może czuć się źle ze świadomością, że na przykład źle o sobie myśli w danym czasie, podczas kiedy to nieprawda. Można na to spojrzeć w ten sposób, że nie myślisz źle o sobie. To nie ty myślisz źle o sobie, tylko po prostu tego rodzaju myśli naturalnie odebrałeś, czy odebrałeś, bo akurat na takiej skali było ustawione twoja gałka w radiu. Odnosząc się do nastroju, w jakim się znajdowałeś, znajdowałaś wtedy poczucia, okoliczności życiowych. Warto o tym pamiętać, bez względu na to, jak przekonujące to są te myśli, szczególnie, że wchodząc z nimi w dialog, angażując się, to można wejść w takie zapętlenie, czy to będą pozytywne myśli, czy negatywne. One się będą same w sobie utwierdzać. Będziesz w pozytywnym nastroju, twoje myśli będą utwierdzały się w pozytywnym kierunku. Będą, się, będą siebie lub ciebie przekonywały, że, że jest dobrze i odwrotnie, analogicznie będziesz w złym nastroju, to te myśli będą miały tendencję, w cudzysłowie, do tego, żeby utwierdzać cię w przekonaniu, że dobrze nie jest. Że jest wręcz odwrotnie. I będą się pojawiały coraz nowe argumenty, które mają Ci udowodnić, że, że jest źle. Że to, co wcześniej myślałeś, było nieprawdziwe, nieprawidłowe. Podczas kiedy to jest znowu efekt, rezultat naturalnej cechy myśli, naturalnej cechy tego, co się dzieje, kiedy dajemy im uwagę. One się rozwijają, tak jak mówiłem wcześniej, ale one zawsze idą w tym samym kierunku, w którym jesteśmy nastrojeni. Czyli jeżeli jesteś w złym samopoczuciu, czy to nastroju, to naturalnym jest, że myśli, jakie będziesz odbierać, będą się napędzały i nakręcały, żeby tylko ten zły nastrój, uprwalać. Więc oczywiście tam nie będzie niestety dla Ciebie głosu pocieszenia, że yy, tak jakbyś miał przyjaciela czy przyjaciółkę, nie będzie tam czegoś takiego, co ci będzie mówić, że, że tak naprawdę to jest fałsz, że to nie jest prawdziwy pogląd, że nie jesteś atrakcyjny, to nie jest prawdziwy pogląd, że nie masz talentu, nie masz predyspozycji, to nie jest prawdziwy pogląd, że nie dasz sobie rady że nie zdasz tego egzaminu, z pewnością znowu i tak dalej, tym podobne. Tam nie będzie niestety takiego głosu pocieszenia czy głosu wsparcia. Głos wsparcia pojawi się, kiedy przekręcisz gałkę na lepszy nastrój. Ale, Póki będziesz przebywać w tym, tak ogólnie nazwijmy, złym nastroju, złym samopoczuciu, to tam tego głosu wsparcia nie będzie. Jeżeli nawet będziesz próbować, to ten głos wsparcia będzie dosyć mocno tłumiony. Bo póki będziesz przebywać w tej negatywnej wibracji, w negatywnym nastroju samopoczuciu, czyli będziesz negatywnie nastrojony tą gałką na odbiór negatywnej stacji, no to ta stacja będzie dominować i bardzo słabo będą się przebijać wszelkie inne. I tu nie chodzi o to, żeby z tym walczyć. Chodzi o to, żeby przekręcić gałkę. Bo z pozytywnymi myślami jest dokładnie tak samo. Póki jesteś w odpowiednim, dobrym, pozytywnym nastroju, masz do czynienia z tym samym analogicznym procesem napędzania się, utrwalania myśli, tyle że w tym przypadku pozytywnych. Argument za argumentem, utwierdzające Ciebie, że jest dobrze, że jesteś wart, że jesteś wartościowy, wartościowo, że zasługujesz, że sobie poradzisz. Hmm. Że tamte myśli, ciemne, to nie była prawda, że to było, bo to był po prostu ciemny nastrój w chwili i tak naprawdę w takim stanie czujesz, że bardziej prawidłowym modelem myślenia jest ten, ale zważ, że w obu przypadkach masz do czynienia z tym samym mechanizmem samo utrwalania się myśli. Jakim, z jakimkolwiek nastrojem masz do czynienia, te myśli będą zawsze same siebie utrwalać, potwierdzać, działać na własną korzyść, jeżeli będziesz dawać im swoją uwagę. To one zawsze będą się rozbudowywać, a nie niszczyć. Umacniać, a nie słabnąć. Żeby słabły, potrzebne jest odwrócenie uwagi, przekierowanie uwagi, zmiana, przekręcenie gałki. Hmm. To jest też trochę tak... Ja porównywałem to do radio, a możesz to też porównać do słuchania muzyki na słuchawkach. Kiedy słuchasz sobie muzyki, a szczególnie hmm, kiedy używasz takiej funkcji shuffle, czyli losowego odtwarzania różnych utworów, różnych gatunków, jakie tam masz na swoim powiedzmy smartfonie, czy odtwarzaczu mp3, to za każdym razem możesz słyszeć inny utwór, innego rodzaju, innego gatunku być może. Ale sam fakt, że słyszysz tą muzykę w uszach, nie sprawia, że twierdzisz, że to ty ją produkujesz. Ty po prostu naciskasz przycisk next na smartfonie czy na stworzaczu. Po prostu słuchasz. A jeżeli dana piosenka ci się nie podoba, no to przeskakujesz. Nie zmuszasz się na siłę do tego, żeby ją słuchać. Ty ja po prostu przeskakujesz. Ja Tobie życzę takiego przeskakiwania, hmm, praktyki takiego przeskakiwania, objęcia takiej postawy, która może bardzo Tobie służyć, zarówno w medytacji, jak i w codziennym życiu, w świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Czyli, dziś innymi słowy opowiadałem Tobie o postawie względem własnych myśli, jaką moglibyśmy obrać proponowaną nową postawę względem tak zwanych własnych myśli na potrzeby merytacji, czy nawet, jak się okazuje, również na potrzeby codziennego życia. Czyli wyszliśmy w dzisiejszym epizodzie źródła kreacji szczęśliwie, również poza medytację, szczęśliwie, gdyż cieszę się, że mogło to źródło kreacji dotknąć również bardziej uniwersalnego zagadnienia, świadomej kreacji własnego życia, a nie tylko jednej praktyki medytacji. Przed nami cała seria w ciągu dalszego cyklu medytacyjnego, w którym odsłonię przed Tobą dalsze zagadnienia dotykające bezpośrednio medytacji i być może znowu coś przełoży się szerzej, bardziej uniwersalnie na praktykę świadomej kreacji. Natomiast dziś to by było już wszystko na dzisiejszy epizod źródła kreacji. Dziękuję Tobie za całą uwagę i za czas spędzony ze mną z tą audycją, zapraszając Ciebie do słuchania kolejnych odcinków. Mówił Thomas Lee.